konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu Zapraszamy Zapraszamy Zapraszamy Zapraszamy, Zapraszamy. Zapraszamy. Trzeci odcinek, czternasty sezon. Witam jeszcze raz, Hubert Spandowski. Odcinek numer 50, Seria Świąteczne horrory doczekała się 50 odcinka. Półsetki za nami. Absurdalna liczba, o której nigdy bym nie pomyślał na starcie tego projektu. No i skoro to pięćdziesiąty odcinek, powinna być feta, powinna być impreza, a tymczasem może to być jeden z krótszych odcinków tej serii, no bo ja go nagrywam na ostatnią chwilę, zaraz przed szpitalem. Plus jest taki, że mamy już trzy odcinki tego sezonu, więc w zasadzie można powiedzieć, że jest pełen sezon. Drugi plus jest taki, że finał, który został mi do nagrania, ee, nagram klasycznie w okolicy świąt. O ile oczywiście go nagram, no ale miejmy nadzieję, że tak i już sobie... Pod koniec grudnia, świątecznie, równolegle, razem z Wami będę omawiał te filmy w przeddzień Wigilii Świąt Bożego Narodzenia. No i to jest taki odcinek, który nie wymaga jakoś szalenie długiego wstępu i tak jak powiedziałem, może to być najkrótszy odcinek, no bo dzisiaj mam dla Was tylko dwa filmy, przy czym oba no pełnometrażowe oraz jedno opowiadanie. Czyli znów wchodzimy w e, książkowy horror świąteczny, ale tym razem nie jest to powieść, nie jest to pełna książka, nie jest to młodzieżówka, tylko jest to opowiadanie. No i zaczynamy od filmu, a pierwszym filmem będzie Soul Survivor z 1984 roku. between the dimension of life and death. The retribution of tormented souls is about to be unleashed. Soul Survivor. It will never rest alone. Soul Survivor. 1984 roku. Ja nie wiem, czy ten film miał polską dystrybucję, bo na Gryzoniu istnieje taki fragment, e, krótki filmik, wygląda jak zgrany z VHS-a z lektorem właśnie tego filmu. Początku tego filmu i tam polski tytuł brzmi Syndrom przetrwania. No ale googlowałem sobie po tym tytule i po VHS-ach i nie mogłem tak naprawdę znaleźć takiego wydania, także nie wiem, czy to było wydane tak w Polsce. Jeśli było, jest to dosyć ciekawe, bo... Ten fragment, ten początkowy fragment jest trochę inny. Mamy dokładnie tę samą czołówkę, napisy, ale jest głos z of który nas informuje o pewnych rzeczach, a w oryginalnym wydaniu tego nie ma. I to wiecie, nie tylko lektor, ale też oryginalny głos, także, także, także, także w sumie nie wiem jak to zostało zrobione. Natomiast jeśli chodzi o sam film, to ja go miałem 14 lat na dysku. On sobie leżał przez 14 lat na dysku i czekał w kolejce do obejrzenia. Ja ciągle zostawiałem go na potem, na inne czasy, wiecie, trochę do sprawdzenia, bo to zapowiadało się na ten rodzaj filmów, w którym święta są raczej w tle i może być ich bardzo mało, no ale 14 sezon świątecznych horrorów to jest właśnie sezon wietrzenia magazynów, więc w końcu się z nim rozprawiłem. No i z jednej strony fajnie, bo to się okazał bardzo dobry film. Z drugiej no trochę lipa, no bo czyszczę moją listę filmów na czarną godzinę. I przyjdzie taki czas, że znów będę musiał ostro szukać filmów do kolejnego sezonu. No dobra, ale my nie o tym, tylko o samym filmie. I jak wygląda jego fabuła? I tutaj najpierw w pigułce. Na samym początku pewna kobieta ma wizję. Ma sen. Później okazuje się, że ona jest jakimś medium, ale no w tym momencie tego nie wiemy. Ona ma wizję katastrofy lotniczej. Widzi porozrzucane ciała i widzi jedną ocalałą. No i... Ona zna tę ocalałą, bo zapisuje jej nazwisko podczas tej wizji. Chce ją ostrzec, do tej katastrofy dochodzi, ta bohaterka przeżywa i coś zaczyna za nią podążać. Coś, jakaś siła wyższa zaczyna domagać się wyrównania rachunku, że wiecie, ta kobieta powinna umrzeć, ale nie umarła, no i teraz jakaś siła próbuje to naprawić. No i jak ograniczymy się do takiego szablonu fabuły, no to brzmi znajomo, nie? no kurde, no w zarysie to jest Oszukać Przeznaczenie, które ten pierwowzór, czyli ten film, który dziś omawiam, Soul Survivor mało kto zna, no bo nikt nie przywołał tego filmu w latach świetności serii Oszukać Przeznaczenie, ja przynajmniej nie pamiętam takiego porównania w recenzjach no ale właśnie, to jest podobne tylko gdy się streszcza szablon fabularny tak naprawdę to są dwa jednak zupełnie inne filmy, chociaż oparte na tym samym motywie no i też mamy katastrofę lotniczą, nie? Oszukać przeznaczenie to wiecie, jest film fikuśny. To jest film, w którym śmierć ma być jak najbardziej wymyślna. Z każdą częścią, z każdą odsłoną tej serii oczywiście coraz bardziej wręcz do absurdu to zostało dociągnięte, ale nawet już w jedynce chodziło o to, żeby to było jak najbardziej wymyślne. Natomiast Soul Survival to jest film minimalistyczny. To jest film grający klimatem, to jest film absolutnie bez fajerwerków. Ja powiedziałbym, że to taki film spokojny, taki wolny, ale on ma mega fajny klimat. Bo tutaj za tą naszą główną bohaterką podążają jakieś postacie, ale tak trochę na zasadzie stojących ludzi. Ona na początku widzi gdzieś stojącą osobę, która jej się przygląda. I wiecie, siedzi w kawiarni, a po drugiej stronie ulicy stoi jakiś facet na deszczu i patrzy w jej kierunku. Idzie jakimś opuszczonym e, parkingiem podziemnym, stoi jakieś dziecko, nie? Ktoś ją obserwuje. Oczywiście te postaci zaczynają coraz bardziej do niej się zbliżać. Zaczynają stać za oknem, pukać do drzwi, wchodzić do domu. Ale to jest, kurde, to jest przerażające. Ja się takich rzeczy pierujsko boję. Ile razy ja się wydarłem, jak wychodziłem z domu na klatkę, obracam się, a ktoś tam stoi, nie? Sąsiad też wychodził, nie słyszałem go, nie? To są tak straszne motywy, po prostu stojąca postać i patrząca na ciebie, nie? A ona mieszka sama, więc ten duży dom jest e, opuszczony, więc jeżeli ktoś tam wejdzie, ona coś usłyszy, zobaczy kogoś w rogu. No ja takie motywy uwielbiam. No gra Geralda przez jakiś czas była oparta na takim motywie przez jakiś czas tej książki. Kobieta przykuta do łóżka, widząca osobę, która stoi na nią patrzy. I ja przy pierwszej lekturze byłem przerażony. I tutaj też, ja włączyłem sobie ten film na sen, stwierdziłem, że prześpię się w salonie, bo chciałem to obejrzeć w weekend, nastawiłem telewizor na wyłączenie, ale jakoś zaczęły mi się oczy kleić i sam go wyłączyłem, ale już mi się nie chciało wracać do sypialni, mówię, śpię w salonie. I wiecie, tak jak położyłem głowę, ciemny pokój, ja nie mam drzwi za bardzo, z różnych pomieszczeń yy, widzę inne pomieszczenia i powiem wam, że <tak>, tak jak mi się jeszcze przed chwilą chciało spać, tak mi się odechciało, nie? Tutaj oczywiście wyjaśnia się, kim są te postaci. Nie? To są ludzie, którzy niedawno zmarli, no i powstają. Nie? To są takie normalne zombie w zasadzie. Powstają, żeby iść w jej kierunku i domagają się tej śmierci sam film porusza ten motyw, bo jeden z lekarzy mówi, że to jest fenomen, że ludzie, którzy uniknęli śmierci, tak jak ta kobieta, bardzo często potem giną w ciągu najbliższych miesięcy i on to wyjaśnia tym, że ci ludzie stają się zbyt lekko myślni, że przez to, że raz oszukali śmierć, no to zaczynają wchodzić na przejścia w miejscach niedozwolonych, nie rozglądać się i tak dalej, no i w ten sposób giną. No, my z filmu dowiadujemy się, że tak naprawdę co innego doprowadza ich do tych śmierci i tutaj mamy fajne patenty, to jest właśnie taki spokojny, klimatyczny film, oczywiście to eskaluje, ale nie eskaluje jakoś tak bardzo mocno, ten film gra raczej klimatem ale mamy kilka naprawdę fajnych patentów, gdy my jako widzowie wiemy, że jakaś postać umarła a bohaterka jeszcze o tym nie wie i ona przychodzi do domu, widzi znajomą znajomego, chodzi po domu rozmawia z nim, czy z nią a ta osoba siedzi milcząca to podobało mi się ten film jest trochę dzieckiem swoich czasów, nie? lata 80. Tutaj mamy jednak, pomimo tego, że główną bohaterką jest kobieta, no to ona zderza się z tym męskim światem, nie? Ona zgłasza coś na policję, to oni tam, ha, głupia baba znów przyszła, nie? Ona wzywa policję, za pierwszym razem przyjeżdżają, za drugim, czy to pani wczoraj wzywała? Tak, no, to będziemy za godzinę, nie? Wiecie, głupia baba, paranoiczka, pewnie ma okres, taksówkarz może jej zaproponować seks za przewóz, no, kto mi bronił spróbować, nie? No, i z dzisiejszego punktu widzenia taki trochę jest to film e, e, no takie były czasy, nie? No co ja poradzę? Nie żyło się lepiej, najlepiej kobietom w tamtym okresie, nie? Trzeba było często robić dobrą minę do złej gry. I taki też jest ten film. No dobra, ale święta, święta i zima. No właśnie, no bo w tym zarysie fabuły nie było w ogóle świąt i tak jak mówiłem na początku, te święta są tu tylko tłem. Czyli mamy w domach choinki, raz w pracy do windy wbiega jakiś koleś w stroju świętego Mikołaja, raz jest scena, w której widzimy ulicę przed jakimś tam budynkiem i ta ulica jest z dekoracjami, jakieś tam choineczki, lampeczki, taki wielki dmuchany Mikołaj i tak naprawdę to tyle. No jeszcze raz bohaterka sobie podśpiewuje w domu kolendę, robiąc drinka. Takim wiecie, tam na, na, na, na, na, nie? Żadnej muzyki świątecznej nie ma, e, no żadnych elementów świątecznych związanych z fabułą też nie ma. To jest tylko tyle. Święta nie odgrywają żadnej roli takiej fabularnej w tym filmie, są tylko takim delikatnym tłem i to naprawdę delikatnym, no bo tutaj nie ma śniegu. To jest w zasadzie bardziej taki jesienno-wiosenny film, bo tutaj prawie cały czas pada deszcz. Tutaj cały czas pada deszcz i, i ci ludzie, którzy stoją, stoją na deszczu, przez to to też jest takie trochę e, niepokojące, e, więc to jest taki deszczowy film, nie? nie zimowy, nie śnieżny i świąteczny jedynie w tle, no ale jak najbardziej wpisuje się w, te, w to moje założenie e, filmów świątecznych, nie? Ja w pierwszych latach e, nagrywania tej serii podcastów omawiałem dużo takich filmów, natomiast od lat raczej wybieram takie filmy mocno świąteczne z jakimś tam zabójcą e, Mikołajem, zabójcą bałwankiem czy coś w ten desen, nie? Ten film ma godzinę 25, nie nudzi, ja się naprawdę dobrze bawiłem, ja się bardzo cieszę, że go obejrzałem i go oczywiście polecam. Natomiast drugi tytuł na dzisiaj to jest właśnie wspomniane opowiadanie i to jest tekst pod tytułem Christmas with the Dead autorstwa Joe R. Lansdale. A. There's a little Christmas village underneath our Christmas tree, and the people there are waiting for saints just like me. I've never seen them moving, and I've never... I was a murderer a fornicator, they a buyer do of foreign Christmas products, wow. and a seller of used That's cars. I'm a bunny. Merry Christmas! Start the track, asshole. Yeah, That's not the bear's voice. I don't know <laughs> He ain't really bunny, you know. Christmas village Christmas of the Dead Joe R. Lansdale'a to jest opowiadanie, które pierwotnie było wydane 1 grudnia 2010 roku przez PS Publishing i PS Publishing wydał to w limitowanym do 300 egzemplarzy nakładzie Chabuka. Ja nie wiem, czy to znalazło się jeszcze gdzieś w jakiejś antologii, w jakimś zbiorze opowiadań. Na bank ta grafika, którą dzisiaj wykorzystałem do podcastu, pochodzi z jakiegoś wydania w innym języku. Nie pamiętam, co to był za kraj, czy to francuski, brazylijski, nie pamiętam, gdzie to było wydane, a nie mogę tego teraz znaleźć. Amazon podaje, że 5 listopada tego roku Ukazało się wydanie przeznaczone do ogólnej sprzedaży w miękkiej oprawie. Na Amazonie jest też dostępna wersja na Kindle za 2 dolary, czyli ogólnie to nie jest jakiś, nie wiem, raritas, niedostępny, niedostępny tekst. Jeżeli chodzi o samego autora, Joe R. Lansdale. W Polsce on był wydawany głównie w magazynach i w antologiach. On się pojawiał w Nowych Fantastykach. On był w dwóch antologiach z zysku Łotrzyki i Niebezpieczne Kobiety. Był w książce W świetle i w mroku razem z opowiadaniem Stephena Kinga. Był w antologii Najlepsze amerykańskie opowiadania kryminalne pod redakcją Harlana Cobbena. W antologii jest legendą w hołdzie Richardowi Mathesonowi wydanej przez Kuen, również ze Stephenem Kingiem i Joem Hillem. Był w antologii Wielka Księga Potworów, 999. W 1991 roku Rebis wydał taki zbiór Zagłada i on tam się też znalazł. Również w 1991 roku była wydana na bank jedna samodzielna książka w takiej serii kryminałów Beta Books. Ona miała tytuł Sezon na Szaleńców. No i ja nie pamiętam, czy ukazało się coś więcej, no raczej tego nie śledzę. Nie pamiętam, czy na przykład te niezależne wydawnictwa horrorowe małe, które teraz wydają, gdzieś w jakimś zbiorze go nie umieściły. To nie jest tak naprawdę temat tej dyskusji. To jest dość krótkie opowiadanie. Wikipedia podaje, że ten chapbook miał 25 stron, no w tej wersji, którą ja widziałem miał ich 16, w tym okładka, strona początkowa z podpisem i numerem i tak dalej, no ale tak czy siak to jest krótkie opowiadanie. E, w 2012 roku e, zekranizowano ten tekst. Ja ten film mam na celowniku, no też niemal od początku istnienia tej serii podcastów, ale on jest trochę trudny do znalezienia, e, zarówno legalną, jak i nielegalną drogą Internecie. Widziałem jedną recenzję tego filmu właśnie na tym kanale, o którym mówiłem przed tygodniem faceta od Emityville. I on też mówił, że nie mógł go znaleźć, kupił go na DVD. Ja ten film oczywiście kiedyś omówię, no tylko muszę go najpierw kupić. Z tego co widziałem tę recenzję, on się dość mocno różni od tego opowiadania. Bo to jest opowiadanie o Wigilii w świecie opanowanym przez zombie, ale w takim normalnym, klasycznym świecie z zombie jest dwa lata po mm, rozpoczęciu epidemii zombie, ona przebiegła tu błyskawicznie, więc wszyscy od razu stali się zombie, oprócz głównego bohatera, Calvina, który przez te dwa lata jakoś sobie radzi. Oczywiście zabija te zombie i zbudował sobie już całkiem niezłą fortecę. No a teraz po dwóch latach stwierdza, że chce sobie wyprawić Wigilię. I jedzie do sklepu, bierze sobie choinkę, lampki i tak dalej. Wraca, ma pewną przygodę po drodze, gdzie prawie traci życie. Zratuje psa i z tym psem od tej pory będzie mieszkał. No i finalnie zapala te wszystkie lampki, stawia choinkę, otwiera prezenty, które dostał dwa lata temu, wychodzi na zewnątrz, okazuje się, że zombie, zombiom, zombiom zombiakom podoba się, podobają się te światełka, stoją zauroczone, on nim życzy wesołych świąt, takie wiecie ciepłe, wigilijne opowiadanko w świecie e, zombie i to się całkiem spoko czyta. To jest całkiem ok, tekst, nic yy, odkrywczego, ten jeden dzień z życia Kalwina, gdzie on wspomina różne rzeczy. On, gdy trafia do sklepu, wspomina jak odbił ten sklep z rąk zombie, jak go zabezpieczył, jak teraz z niego używa, korzystał od tamtego czasu. W pewnym momencie wspomina jak doszło do tej epidemii. To jest raczej głupie. W Wigilię rozpętała się jakaś burza ze światłami na niebie, jakimiś kolorowymi światłami, no i wszyscy te światła obserwowali, a Calvin w tym czasie spał i gdy się obudził, żona z córką opowiedziała mu o tym, a gdy burza się zakończyła, wszyscy upadli, zemdleli, umarli i powstali jako zombie. I tylko Calvin nie jest zombie. To się różni od tego filmu z tego co widziałem, w dwóch słowach w filmie po pierwsze mija pół roku od tego wydarzenia, więc jest lato, ale jako że wszyscy zamienili się zombie w zombie w zimą, w wigilię, no to wszyscy chodzą w świątecznych sweterkach, czapeczkach, dekoracjach i tak dalej, więc taka jest świąteczność tego filmu. No i film jest bardziej taką komedią, bo Calvin cały czas wierzy, że to się da odwrócić, więc nie zabija zombiaków, więc one sobie żyją w ogródku, on jak idzie do samochodu to odpycha, odsuwa, ma raczej taki system omijania zombiaków, nie? I z tego co widziałem w recenzji to jest taki film. I tam się chyba też pojawiają jakieś inne osoby. No w opowiadaniu tego nie ma. No sam film dopiero obejrzę i omówię. Jest inny, oparty na tym samym motywie, ale coś innego, bo tutaj te zombie są już zgniłe. Tutaj Calvin wspomina, że w te właśnie Wigilię dwa lata temu... No Najpierw przeżył szok, ale ostatecznie rozwalił głowę żonie, rozwalił głowie, głowę córce i tak naprawdę on tam na potęgę te, te zombie zabija. One już są przegniłe, już się same rozpadają. To jest element w sumie rzadko pokazywany w filmach, bo w filmach raczej one się trzymają, nawet jak już wyglądają e, nieświeżo. Tutaj one się rozpadają No i Calvin trochę czeka, aż one się ostatecznie wszystkie rozpadną i będzie sobie sam żył. No, ale, ale raczej robi rozpierduchę, nie? Tam nie, nie pozostawia złudzeń. Znosi ciała, pali, żeby mu nie śmierdziały pod domem i tak dalej, ale tak czy siak to jest mimo wszystko takie ciepłe, wigilijne opowiadanko. Przy czym samej zimy tutaj nie ma. Tu nie ma elementu śniegu, który coś by zrobił. Tu jest dużo świąt, ale zima wspomniana nie jest. No dobra i to by było tyle, jeśli chodzi o opowiadanie czyta się przyjemnie, absolutnie nie jest to żadna rewelacja, nie jest to coś, co bym polecał ale jak macie chwilę i chcecie sobie przeczytać opowiadanko świąteczne horrorowe, to jak najbardziej można, nie? natomiast na koniec zostawiłem sobie film pełnometrażowy powiedzmy, ale bardzo amatorski i bardzo zły i jego tytuł to Scream for Christmas a film pochodzi z 2000 roku What about the presents? I'm giving them to kids every year. <laughs> you believe that crap? You don't deliver presents? I'll show you what I deliver! Scream for Christmas z roku 2000. No i w tym momencie na dobre skończyła się moja dobra tego tegoroczna. Ja ten film znalazłem zupełnie przypadkiem. Rok temu jakoś w, w okolicy po świętach. Nie zapowiadało się dobrze, ten sam plakat nie wygląda dobrze, logo napisu, jakiś święty Mikołaj w takiej bieda Master Jasona. No i umówmy się, no nie zostałem na tym polu zaskoczony, to nie był dobry film i to, do, do dobrego filmu to mu daleko, daleko. To będzie raczej krótkie streszczenie z mojej strony, bo ja naprawdę przez yy, w zasadzie większość filmu nie umiałem zrozumieć o co w tym filmie chodzi zlepek różnych durnych scen e, nagranych przez e, młodych ludzi, absolutnie niefilmowców, którzy po prostu sobie stoją i o czymś gadają, chcą zrobić jakąś imprezę czy liderek, jest jakiś gość z problemami, który zaczyna zabijać część z tych ludzi, jest jakaś Czyli lider kaninja, która zaczyna z nim walczyć, jest święty Mikołaj, lasery, pioruny z palców. Drugi morderca, kosiarz i mordercy walczący ze sobą i zabijający się. Wszystko się dzieje w takim opuszczonym magazynie puste miejsce, gdzie sobie nagrywają film, albo w środku, w takich brzydkich, obskurnych, pustych, jak po starej fabryce miejscach, albo przed zwykłe takie, taki placyk z piaskiem. No, nie jest to przyjemne wizualnie, nie jest to za bardzo zrozumiałe fabularnie. Zlepek scen, bajzel, chaos ja nie wiem, ja chyba pierwszy raz naprawdę nic nie rozumiałem z tego co oglądam. Ostatecznie mi się to tam trochę ułożyło w jakąś całość, ale to, no to nie, to ja nawet nie umiem o tym powiedzieć. Ludzie mówią jakieś chaotyczne rzeczy, w co drugiej scenie biją się, bo oni tu się co chwilę biją. Jest ten jakiś magazyn, laska chce zrobić imprezę, potem jest pijany kolej ze strojem Mikołaja, inny go zabija, w sumie to, to, to zabicie akurat całkiem ciekawe jak na taki film, przebija go ręką i to jest całkiem fajnie nawet zrobione, pomysłowo, widać jak, no ale, ale pomysłowo. Potem ta pierwsza laska w innej scenie bije kijem tego, co go zabił. Matka mu robi szkolenie, tylko takie bieda szkolenie drzewo przed domem, każe mu się podciągać, nie? Krzyczy na niego, bije go w taki, taki, taki, taki nieudolnie udawany sposób, nie? Każe ćwiczyć, biegać, podciągać się, wspinać, aż jest twardy. Mm. A, a ten koleś to jakiś jest wariat, nie? I ma różne jakieś wizje, że jest w stroju świętego Mikołaja, w tej bieda masce Jasona i jakieś dziwne zombie go atakują. Wiecie, no, no, no naprawdę, randomowi ludzie pojawiają się na ekranie i mówią randomowe kwestie. Hmm, impreza, ta impreza to są pojedynczy ludzie, tacy stojący w rozwalonym domu i rozmawiają, w zasadzie niemal rozmawiają na 3-4, nie? Realizacja jest taka, że wiatr wieje w kamerę w co drugiej scenie, dźwięk, co scenę jest inny, yy, mamy jakieś ciemnienie, mamy ciszę, cięcie, szum, cięcie, wiatr, cięcie. Yy, bardzo często jest losowa muzyka, bardzo często jakaś taka ostrzejsza, jak to bywa w takich amatorskich filmach. Czasami mamy ściemnienie ekranu, czasami jest ostre cięcie. Raz jest chyba takie przejście jak z Windows Movie Maker. Yy, czasami są w ogóle losowe filtry na ekranie. Czasami są jakieś nakładki na obraz, czasami jakieś animacje. I tutaj naprawdę to są animacje robione w pańcie. To nie jest tylko takie mówienie, w pańcie bym lepiej zrobił. Nie, to jest w pańcie kółko, oczy, usta yy, i ten yy, wypełnienie koloru. Nie. Raz jest film kolorowy, raz jest film czarno-biały. Yy, bywa, że jakieś takie animowane ramki są w ogóle na ekranie. Raz koleś coś mówi, a raz jest tylko ruch ustami, a na dole ekranu czarne tło jak z mema i biały napis, co on mówi. Ludzie coś mówią, potem tańczą, potem się śmieją, potem się biją, głównie się biją, czasami się zabijają. Morderca zabija innego mordercę, laska wydubuje oczy podglądaczowi. Wszystko poskładane, nie wiem, chyba nie chronologicznie, ja nie mam pojęcia. Ja te naprawdę nie wiem. Na pewno bez sensu i bez ładu. Ja podejrzewam, że w głowie autora to była jakaś fabuła, nie? To była jakaś linia fabularna, ale dla mnie to był zlepek scen bez żadnego ciągu przyczynowo-skutkowego. Ten drugi morderca kosiarz chyba po zabiciu e, z, w takich różowych wyładowaniach elektrycznych e, jest ze świecącymi oczami i biega w taki sposób, nie wiem co to symbolizuje. E, do, dobra, efekty w finałowych walkach pomiędzy fejkowym Mikołajem i prawdziwym Mikołajem i mordercą, e, no to one, no jak na amatorski film, powiedzmy, robią wrażenie. Jak na taki film zrobiony przez kolesi przy piwie na jakiejś stancji, bo to jest coś takiego, nie? Wiecie, tam mamy właśnie te lasery z oczu, te świecące oczy, te błyskawice jak u Palpatina. Ja rozumiem, to jest rok 2000. Ja nieraz przywoływałem w tych podcastach, że w tym okresie sam też kręciłem amatorskie filmy, właśnie na stacji, gdy nam się nudziło, siadaliśmy, ej, nakręćmy film, nie, i go kręciliśmy na bieżąco, czasami w ogóle pauzując e, e, na kamerze wideo, jak jeszcze to było, żeby nie zatrzymać, tylko spauzować i cały film w ogóle, wiecie, na jednym pauzowaniu, nie, nawet w jednej scenie było słychać, już, i dopiero zaczynaliśmy mówić, nie, jak kolega kupił na stacji cyfrówkę, to nawet zaczęliśmy robić efekty komputerowe. Robiliśmy je klatka po klatce, więc nie było ich tak duże jak tutaj i nie były tak spektakularne jak na amatorski syf, ale były całkiem fajne. Też strzelaliśmy laserami, znikaliśmy, teleportowaliśmy się, nie? No fajne rzeczy, no. I ja podejrzewam, że ten film, Scream for Christmas, puszczany do piwa w gronie twórców i ich znajomych, on mógł być niezłą frajdą. Nasze filmy też były, były niezłą frajdą, ale, ale po pierwsze czas trwania, nasze filmy trwały 5 do 7 minut i wtedy były frajdą, druga część trwała minut 15-20 i już nie była taką frajdą, więc po pierwsze czas, a po drugie ja nie jestem twórcą tego filmu ani znajomym twórców i dla mnie to już frajda nie była. Nasze amatorskie filmy nie poszły w świat. Ten poszedł i był pieruńsko męczący. Dawno takiego kału nie oglądałem tutaj, bo nawet jak były bardzo, bardzo złe rzeczy, to ja przynajmniej byłem w stanie zrozumieć linię fabularną, nawet jeśli ona była kretyńska. No dobra, święta. Eee, są, ale chodzi tutaj tylko o to, że są stroje Mikołajów, wiecie, czapeczki i tak dalej... Jest jakaś impreza świąteczna, no mówię, pojawia się w pewnym momencie prawdziwy Mikołaj, który zabija tych złych. E, śniegu nie ma, absolutnie. No jest impreza świąteczna, jest scena strojenia choinki, jest szalony morderca Mikołaj, więc te święta jakoś tam są, ale klimatu świątecznego to nie ma za grosz. To jest jedno z większych gówien, jakie oglądałem w ramach tej serii. Gównem na kiju nie tykać! No jednak kończąc temat, sam reżyser, czyli kto to tutaj jest za to odpowiedzialny, w zasadzie czy to jest istotne, nie, ma na swoim koncie dwa filmy, bo jeszcze w 2006 roku zrobił film pod tytułem Slasher's Gone Wild. Oba mają taką samą ocenę, 2,8 na 10, przy czym ten, który dziś nas interesuje, Scream for Christmas, e, ma tę ocenę 2,8 na 10 przy zawrotnej liczbie 35 oceniających. Więc wróciliśmy do korzeni tej serii, do jej sedna, do jej serca. Obejrzeliśmy, przynajmniej ja obejrzałem, straszne gówno, którego wam nie polecam. No, i mamy pół godziny na liczniku, czyli nie jest taki dramat, nie jest to najkrótszy odcinek z tej serii. Może nie jest to coś, co, na co zasługuje 50. numerek, ale no nic lepszego dziś ode mnie nie dostaniecie. I mimo wszystko trafił nam się dobry zestaw, bo na te trzy rzeczy w jeden film był naprawdę bardzo fajny. Soul Survivor polecam. Scream for Christmas omijać, zapomnieć. Nie istnieje takie coś. Opowiadanie Christmas with the Dead można przeczytać, ale nie zmieni to naszego życia. I to by było moi drodzy na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia miejmy nadzieję za tydzień w e, finale 14 sezonu świątecznych horrorów. Ostatni tydzień do świąt, wykorzystajcie go dobrze, jak możecie to odpoczywajcie, ale wiadomo, że nie można, bo to intensywny tydzień. E, poczujcie ten klimat, miejmy nadzieję, że jest już śnieg, że jest fajnie i że odliczamy dni do Wigilii. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć! Calvin, it's Christmas Eve and you haven't even bought the outside decorations yet. I'll have them up, I promise. Honey, I let her down. Oh. Oh. It was that wonderful time of the year when you open presents with joy and cheer. Who could speculate the Kris Kringle was real The stare from his eyes gave me a peculiar chill One Christmas Eve Santa didn't come down the chimney They didn't eat carrot or pie, but opened Dad's whiskey He came upstairs for a look around Knife in his hand with a joyful frown Naughty man in a red suit, butchered a family, with bloodstained fingertips, he enjoyed their candy, all you want for Christmas is to live, cause center is coming to take, not give, care Bells come in, get out of bed, you better get running, the spirit of Christmas, he drinks from a bottle, be careful when you sleep, you could awake to a throttle, the crunch, of foot steps in, the snow, you scream. Goes ho, ho, red climate stains in his gray bed. From a knife to the head, to the blood dripping from your ear. excitement of seeing Santa on Christmas Eve, opening presents under a tree with blood on his sleeve. Jingle bells, oh, jingle bells, Santa's coming to play. Oh, what fun it is to. When Santa's come into sleep